Siłą i nadzieją w temacie kroku ósmego i nie tylko. Przez około 20-25 minut. Zapraszam Cię, Tareczku, daję Ci głos. Jestem alkoholikiem, mam na imię Darek. Dobry wieczór. Ja poproszę tylko, że jak mi tam będzie już tego czasu coraz mniej brakowało, postaram się wyrobić, to o przypomnienie, że, że zostało 5 minut, czy tam 4 minuty. Dobrze, eee, W porządku, wiecie co tak się uśmiecham, bo na temat kroku ósmego to mógłbym powiedzieć bardzo szybko i bardzo krótko, że zrobiłem listę, bo ten krok mówi o tym, że zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy, kropka. Potem jest krok dziewiąty, zadośćuczyniam tym, którym jestem w stanie, oprócz tych przypadków, gdzie mogłoby to przynieść więcej tego, tej szkody niż pożytku. Listę osób mam dosyć długą, pokaźną. Więc wykonałem ten krok technicznie, spisałem te osoby, już przy inwenturze ta moja lista osób w kroku ósmym tworzyć się zaczęła tak naprawdę w kroku czwartym. Praktycznie 100% osób, które były w kroku czwartym znalazły się w liście kroku ósmego plus jeszcze te, które sobie dopisałem. 99% osób, które tam się znajdują są na plus, czyli osoby, którym jestem gotowy zadośćuczynić, sporo tych zadośćuczynień mam za sobą, czyli tego tej dziewiątki, miałem dwa minusy, bo sponsor mi mówi, że tam gdzie minus to postaw minus i cały czas modlę się, znaczy cały czas tak mentalnie gdzieś szukam tej gotowości. Jestem prawie gotowy na to, że, że gdybym spotkał tą osobę to nie odwrócę głowy i mimo tego, że nie lubię gościa, nie cierpię faceta, tak to dziś jeszcze czuję, to jestem gotowy powiedzieć przepraszam za to co zrobiłem tobie, że wyrządziłem ci krzywdę w taki czy w inny sposób. Tu nie chodzi o jakieś wielkie y, sprawy pobicia czy czy uszczerbek na zdrowiu urazy bardziej o te urazy które czułem gdzieś do ludzi i, i, i te takie obgadywanie rąbanie dupy za przeproszeniem tak po prostu mówiąc z prostym językiem mówiąc takie wybielanie siebie poprzez po, to pokazanie jako, i obgadywanie kogoś innego są też takie osoby na tej liście. Najważniejszą dla mnie rzeczą jest to, że zrobiłem to z najbliższymi. To co miałem zrobić z rodzicami, znaczy z mamą, tata nie żyje, z tatą na cmentarzu, z dziećmi na tyle na ile się dało, z byłą żoną. Kiedyś tak zdawkowo, przepraszam Cię wiesz, za to, że taki byłem, ale to było tylko takie kiedyś i dawno temu, a potem przyszedł taki czas, gdzie przy okazji świąt, kiedy jechałem do dzieci, bo nie mieszkaliśmy już razem, żona wzięła ze mną rozwód to ją przeprosiłem tak już głębiej, serdecznie, tak od serca, nie oczekując niczego w zamian, nie oczekując tego, że, że powie dobra, wiesz, ja rozumiem i tak dalej, nie oczekiwałem niczego, kompletnie. Nie byłem, byłem przygotowany na to, że może mi powiedzieć, co tylko zechce. Nie zastanawiałem się nawet też zbytnio nad tym, czy przyjęła to, czy rzeczywiście to jakoś tak odebrała w sposób fajny, niefajny, nie nieważne. Nie ta lista osób jest zrobiona. Krok dziewiąty jest w trakcie, jestem po programie, mam 54 lata, skończyłem picia, miałem 36 i w temacie kroku ósmego i nie tylko, będę mówił o tym też nie tylko, będę zaczepiał o te wszystkie elementy tego programu chcąc nie chcąc, bo inaczej, bo nie ma innej możliwości. Często słyszę coś takiego jak pytają się ludzie czy na program jest jeszcze za szybko? Ja mówię, że już jest za późno. Im szybciej, tym lepiej. Ja miałem to szczęście, że od samego początku miałem takich alkoholików na swojej drodze, którzy mimo tego, że my nie robiliśmy programu jako tako z Wielkiej Księgi, tak jak go teraz zrobiłem po latach, ale ciągle gdzieś byliśmy w obiegu. Ciągle gdzieś słyszałem na swoim, swojej grupie macierzystej, że stosowanie tych zasad, robienie tego programu to jest to, co powinienem robić oprócz tego, że przestałem pić, bo tak naprawdę to, że przestałem pić nikomu nie, nie robię łaski. E, I t, ta moja macierzysta grupa była taką grupą wędrującą po wspólnocie wzdłuż, przejechaliśmy Polskę wzdłuż i wszerz. E, byliśmy na, w różnych miejscach, na zlotach radości, na warsztatach kroków i tradycji, e, na w dniach skupienia, na, na, na różnego rodzaju takich rzeczach związanych stricte gdzieś z A. Nie mówię tutaj o zakroczymiach nie mówię tu o Licheniach, nie mówię tu o Jasnych Górach. Mówię tu o warsztatach Kroków Tradycji, o warsztatach Kroków. no O takich rzeczach, gdzie się mówiło o programie. I tam zacząłem przysłuchiwać się ludziom z Wybrzeża, którzy mówili, że mają sponsorów, którzy mówili, że napisali program. Ten program był wtedy pisany. I też przyszedł taki czas w moim życiu, że poprosiłem faceta z Wybrzeża, z Gdańska konkretnie, to był mój taki pierwszy sponsor, z który, którym napisałem program pisany, było dosyć sporo pisania, praktycznie każdy krok był pisany i tak dalej i ileś lat temu ten program taki przeszedłem. Miałem wtedy 10 lat nie picia, mój sponsor miał, tamten sponsor miał 3 lata, nie miało to dla mnie znaczenia, znaczenie miało to dla mnie to, że ja chcę oprócz tego, że nie piję jeszcze coś w tym życiu swoim zrobić. Tyle, że ja nie specjalnie przekładałem ten program na takie swoje codzienne poczynania, bo myślę sobie dziś, znaczy jestem przekonany dziś z perspektywy czasu mówię, że nie do końca byłem gotowy, nie do końca jeszcze chciałem, chciałem żeby to ładnie wyglądało, chciałem żeby to było tak o, o, fajne, bo zrobione, bo mogę na mikingu podnieść rękę, bo mogę się tym pochwalić, bo mogę trochę poświrować, bo mogę się poczuć lepszy od tego co nie miał sponsora i takie gdzieś herezje, takie gdzieś dyrdy małe, takie gdzieś błędne koło, bo taki był sposób mojego myślenia jeszcze na wtedy, ale cały czas byłem gdzieś w tych strukturach, a na tyle aktywny i na tyle żywy i jakby praktykując poprzez służbę, poprzez Trzymanie się blisko wspólnoty poprzez uczestnictwo w mityngach, poprzez, realiz... poprzez te wszystkie rzeczy, że y, to co kiedyś ktoś powiedział. Jeżeli trzymać się AA i zwycięzców a, i nie robisz tego programu, to ten, to ten program się weźmie za ciebie. I mi tak to drążyło, te moje sumienie gdzieś tam do końca takie nie, nienormalne, takie nieszczere, nie nieczyste. Bo wiele rzeczy zasłyszanych na mitingu, ktoś się wypowiadał i opowiadał co zrobił, jaki etap kolejny, gdzieś krok, a ja mówię kurczę to on to zrobił, a ja nie i tak gdzieś mi to wierciło dziurę w brzuchu, że najnormalniej w świecie zacząłem zazdrościć ludziom, którzy tak realnie rzeczywiście mówią o tym, pomagają innym, czerpią z tego ogromną radość. I rzeczywiście ich życie tak wygląda. Są pełni życia, energii, nie są smutni na mityngach, cieszą się swoją trzeźwością, szukają na, normalnie na siłę, szukają podopiecznych, nie żeby skakać na nich, ale widzę jak angażują się w te takie pomaganie, niesienie nie posłania. I, I zainteresowały mnie takie warsztaty, gdzie tu już na Discordzie rok temu, gdzie jak ta pandemia powstała i posłuchałem przez przypadek na jednym z Discordów już obecnego swojego sponsora poprosiłem go o program na Wielkiej Księdze i zrobiłem go na tej Wielkiej Księdze bez żadnego pisania. No pisałem krok czwarty czyli te tabele, potem krok ósmy listę osób i wszystkie rzeczy żeśmy przeczytali z Wielkiej Księgi i w momencie kiedy miałem potrzebę zadzwonić zawsze mogłem. Sponsor mi powiedział, że sponsor nie jest od tego, żebym sobie z nim gadał o pierdołach i dyrdymałach, tylko jeżeli jest coś pilnego, to pisze pilna, on odzwoni, bo nie zawsze może, a ja zawsze muszę wrócić do moich sugestii, przeczytać tam fragment z której strony, usiąść na chwilę wtyczkę włączyć do tego u góry, wykonać te wszystkie sugestie i wtedy dopiero zadzwonić i okazywało się, że jak wykonywałem te sugestie, to tak naprawdę nie miałem potrzeby dzwonienia do sponsora. Znaczy dzwoniłem w ramach umowy tego jednego telefonu, dzwoniłem do dwóch, trzech alkoholików jeszcze gdzieś takich tych najlepiej na początku drogi. I to, że ja nie piję już tutaj prawie, że 18 lat, nie ma to dla mnie znaczenia. Ja się czuję takim samym alkoholikiem, jak ten, który przychodzi na swój pierwszy miti. I dziś mówię, że cudowną rzeczą w tym programie jest to, jak słyszę, jak ludzie mówią, że są tydzień w AA i mają sponsora. Ja mówię super. Ja nie miałem takiej możliwości, ja miałem, moja droga była trochę inna, mi zajęło to trochę więcej lat, a dziś mówię im prędzej, tym lepiej. No, urodziłem się w, w moim miejscem, takim domem i miejscowością, w której się wychowałem przez 40 prawie że lat, miasto Kwidzyn. I mając te właśnie 36 lat, alkohol zawsze mi towarzyszył w życiu. Ja byłem dzieckiem i zawsze widziałem alkohol u nas w domu na imprezach, czyli na, na imieninach i urodzinach mojej mamy, na imieninach i urodzinach mojego ojca. Cała rodzina się schodziła, wszyscy pili, wszyscy padali, rozchodzili się. Było wesoło, czasem niewesoło, czasem awantura. I rosłem w takim właśnie przekonaniu, że ja tego nie będę pił, bo to jest takie do dupy że tym dorosłym powoduje tyle takich różnych rzeczy i tyle kłopotów w rodzinie, awantur, mama, mama z tatą się kłócą, ja tak nie chcę i tak dalej. Ale przyszedł taki czas w moim życiu, że posmakowałem pierwszy kieliszek właśnie z takiego stołu, gdzie wszyscy spali i nie widzieli, ja sięgnąłem i się napiłem. I chociaż nikt nie smakował, to zadziało się ze mną coś takiego dziwnego, że się poczułem fajnie. Poczułem się taki odważny, poczułem się taki inny i poczułem się taki kurcze. Nawet poczułem się lepszy od moich rówieśników, którzy no nawet nie mieli chyba jeszcze pojęcia o tym, że, że w wieku 7 czy 8 lat można już pić alkohol. A ja już mając właśnie tyle lat pierwsze krople alkoholu doznawałem tej takiego uniesienia poprzez właśnie wypi, wypicie. I pamiętam jak miałem 15 lat kończyłem szkołę podstawową, to ja już piłem dużo. Myśmy na lekcjach kombinowali, jak kupić parę win, żeby nie widzieli nauczyciele, żeby nas dyrektor nie złapał. I jeszcze mieliśmy na dodatek takiego woźnego, który nam pozwalał nas do wrzucania koksu i węgla i tam zawsze jakiś wiedział, że mamy jakieś wino, tylko mówi tak pijcie, żeby was nauczyciele nie połapali, żebyście tu się nie obrzygali i, i czasem nie posnęli. I ja już mając tyle lat piłem alkohol. I dziś sobie mówię po latach, jak mogłem dojrzeć emocjonalnie, jak mogłem dorosnąć do tego, żeby potem być ojcem, mężem, kwięciem, synem, bratem. Nie było takiej możliwości, zatrzymałem się na etapie gdzieś takiego 15-latka. Lat przybywało, rozumu zero, coraz gorzej się zacząłem czuć, coraz większe, trudniejsze, znaczy większe konsekwencje ponosiłem po picie, bo zacząłem się trząść. A czym się trułeś tym się leć i zacząłem popijać coraz więcej, a potem przyszedł taki czas w moim życiu bardzo szybko po paru latach, że zauważyłem to, że ja już nie potrafię ani z tym, ani bez tego. Zajęło mi 36 lat, po drodze straciłem żonę, rodzinę, kontakt z dzieciakami, masa kłopotów, masa długów, konflikty z prawem, sprawy niepozałatwiane, wszędzie wyrzucony z pracy. 36 lat, rozdygotany, prawie dylerium tremens, trafiam do szpitala w Prawutach, widzę faceta zapiętego w pasy, leżę obok i siostra podchodzi do mnie na oddziale i mówi, zobacz, tak będziesz wyglądał za chwilę jeszcze, jak będziesz dalej pił, jak nie przestaniesz. Mówi, dobrze, że tu jesteś, zrób wszystko, żeby wykorzystać ten czas. To był szpital psychiatryczny połączony z detoksem. Tak było wtedy w szpitalach na szóstce, w Prawutach w szpitalu na oddziele numer 6. Tam usłyszałem o, o, chorobie, o chorobie alkoholowej, choroby, o, istocie, o istocie, o tym jak o tym tam nie działa. działa. Ta, ta. Chyba ktoś, ma jeszcze, ktoś ma jeszcze mikrofon włączony. Okay. E, tam spotkałem takich samych ludzi jak ja z takim samym problemem, czyli z chorobą alkoholową. E, przedstawiali się na terapii w tym kółku jako alkoholicy, nas było 18. Po 8 tygodniach, gdy wychodziłem z tego szpitala, z nas 18 nie napiłem się tylko ja. Dosłownie. Wszyscy inni poszli na przystanek do sklepu zaraz pobliskiego za szlabanem, za szpitalem, za tym parkiem. popiło powódkę powina i poszli pić. Wołaniem mnie ze sobą, nie skorzystałem. E, powiem tak, to dziwnie może zabrzmi. Ja już wiedziałem, że, że się nie napiję. Ja już chciałem się nie napić. I wiedziałem, że jest coś takiego jak wspólnota anonimowych alkoholików, bo chłopaki mi podpowiedzieli, którzy już wcześniej gdzieś po raz trzeci czy czwarty byli na tych terapiach. A wcześniej wa, i powiedzieli idź na meeting, tam jest fajne miejsce, tam na pewno znajdziesz takich samych jak ten, fajna grupa, bo lubisz rozmawiać to tam będą cię słuchać i tak dalej. To taka była historia tak pokrótce, bo chcę o, te, o, o, tej, o, tym, o tym opowiedzieć jakby w tym takim moim wprowadzeniu i mój pierwszy meeting w życiu w 2003 roku po wyjściu ze szpitala to był nie wiem 18 chyba czerwiec a ja nie piłem już od 15 maja. Już byłem dzień w szpitalu 15 maja i te 8 tygodni dosyć szybko zleciało to było gdzieś pod koniec czerwca jak wychodziłem Meeting na mojej macierzystej grupie przyjaciele Bila Było nas cztery osoby, przyjaciel z którym wcześniej spędzałem wiele lat na Melinach, gdzie razem poznawaliśmy tą istotę tej bezsilności nie mając pojęcia o tym, że to jest ta bezsilność, która na składzie na łopatki, szczyny i poezja, smród Melin, nieprzespane noce, ciągi tygodniami, przerywane na 2 trzy dni i znowu tydzień, dwa trzy tygodnie, niepowracanie do domu żona, dwoje dzieci małych, a ja taki wszystko wiedzący o sobie w życiu, udający, wyda, któremu się wydawało, że wie wszystko, bo oni są do, dupu, do dupy, bo pije, bo to wszystko, to życie się jakby przewróciło przeciwko mnie, bo teściowa, bo żona, bo się czepia, bo tamto, bo sramto i tak sobie na wymyślałem tych takich rzeczy i powodów do picia, że gdyby nie, gdyby nie opatrzność i palec Boga, ja mówię, że gdyby nie siła wyższa w moim życiu, ja bym dzisiaj z Wami nie rozmawiał, bo już by mnie nie było. Ja bym umarł, bo alkoholicę z chorobą śmiertelną byłem myślę, że bardzo bliski tego, żeby, żeby dokonać tego swojego żywota i nawet w momentach takich tego już tego krzyku rozpaczy i szału mówię, że chyba lepiej by było jakbym dosłownie zdechł, bo nie męczyłbym siebie i tych, których kocham tak jak potrafiłem. No, chora miłość, niedojrzała miłość, alkoholizm jeszcze w to wszystko wmieszany i kogel-mogel taki, że bania mała. I te meetingi są do dziś. Dzisiaj kocham wspólnotę anonimowych alkoholików. Uwielbiam słuchać i dziś potwierdzam i podpisuję się pod tym, że im szybciej ktoś znajdzie sponsora, tym lepiej. Dziś mówię, że alkoholik dla siebie jest najlepszym lekarzem. Dziś te, ten ósmy krok poprzedziło pierwszych siedem, e, własną uś, bezsilność uznałem już 18 lat temu, ta obsesja mnie opuściła, więc stosunkowo łatwo było mi to do tego kroku. Tak naprawdę mógłbym usiąść już od czwartego, ale tak chciałem to zrobić tak należycie jak, jak się powinno, czyli od pierwszego, bo te kroki są we właściwej kolej, kolejności napisane. Nie miałem problemu z, tym, z tą swoją bezsilnością, bo tyle przykładów z życia pokazało mi, że nie kieruję własnym życiem, bo gdybym kierował, to bym przecież nie był alkoholikiem. Tak bym podkierował, że nie byłbym nim. No co, na własne życzenie chciałem się stać alkoholikiem? Nie. Ja się nim stałem. A skoro się nim stałem to do, do, doszedłem w życiu do takiego momentu, że przestałem tym życiem kierować. Dzisiaj mi się już prawie nie zdarza, cho, aczkolwiek jako człowiek mam zapędy do tego, żeby sobie gdzieś tam odłożyć tą moją siłę na chwilę wyższą na bok i te sugestie i te zasady, te 12 prostych zasad, czyli ten program w tym codziennym życiu i wtedy mam różnie, bo albo się zdenerwuję, albo gdzieś jestem znów niecierpliwy, albo mam znów jakąś jakaś wada wylezie. Moje chcieństwa, moje samolubstwo, moja, moja samowola, ale to tylko na chwilę, bo w porównaniu z tym, co, to, co było to, tego kiedyś, ja byłem napaszerowany tym gównem, właśnie w tym obrachunku zobaczyłem, jaki naprawdę byłem, jaki byłem, jaki jestem. Jaki bywam jeszcze, jaki, jak, jak, jak mi się jeszcze zdarza. Więc lista, ten czwarty krok spowodował to, że pisząc te urazy. No siłą rzeczy dzisiaj te osoby są na liście kroku ósmego. Ten czwarty krok pozwolił zobaczyć mi, nabrać odwagi po latach, no mając dopiero pięćdziesiąt kilka lat, tak. To mi zajęło tyle czasu tak naprawdę, bo spisanie kroku czwartego zajęło mi dwa wieczory. Popytam sponsora ile mam na to czasu, on mówi tyle, ile potrzebuję. Ja mówię, ja już nie mam czasu, już 50 parę lat ży życia żyję, już czuję potrzebę zrobienia takiej prawdziwej inwentury z drugim alkoholikiem. Dlaczego? Dlatego, że mnie rozumie, dlatego, że wie o czym mówię, dlatego, że zna sens i, e, i tego wszystkiego i wie dlaczego, dlaczego warto to zrobić. Ciężar przeszłości po mnie spadł, ze mnie spadł po kroku piątym, kiedy przez parę godzin wyznawałem mojemu sponsorowi to swoje życie te swoje spisane tabele i oprócz tego jeszcze żeśmy omawiali pomiędzy jakieś tam przykłady, bo też się podzielił ze mną swoim doświadczeniem. Opowiedziałem mu takie rzeczy w czwartym kroku, gdzie wydawało mi się, że jak usłyszy, no to kurczę, powie, przerazi się. No on mi powiedział, że nic nowego nie usłyszał, <głosy> ale poczułem taką letkość. Później wróciłem sobie do domu pobyłem sobie ze swoim Bogiem, ze swoim Stwórcą. Dzisiaj wierzę w Boga. Dlaczego? Dlatego, że w drugim kroku jest napisane, że dochodzimy do momentu, że albo on jest, albo go nie ma. Ja mówię, że w moim życiu jest. Nawet nie staram się go pojąć, wyobrazić. Po prostu wiem, że jest, wiem, że działa wtedy. Nigdy nie opuszcza mnie w potrzebie. Co najwyżej ja sam siebie, dalej Alkoholik, opuszczę w potrzebie, czyli moja własna głowa mi znów podrzuci pomysł. I, I samowola, czy, czy, czy coś weźmie górę, czy chęć pokierowania jakąś rzeczą, czy sprawą, i wtedy się dzieją różne rzeczy. Nie zawsze dobrze dla mnie, z pożytkiem dla mnie, bo, bo zapominam. Najnormalniej w świecie ja, Darek, alkoholik, mam także wciąż zapominam, i dlatego wciąż muszę sobie przypominać. E... Co by jeszcze? Potem przyszedł krok ten, właśnie piąty, szósty, czyli te moje wady charakteru. E... W, w, w, tak naprawdę w istocie tych błędów zobaczyłem te swoje wady: samowola, umie, pycha, egoizm, egocentryzm, skupiony na sobie, em, egoista, oszust, kłamca, manipulant, em, złodziej. Em, Niewierny gość, czyli w sensie takim jak w tych tabelach tekstu zdradzałem, nie miało dla mnie znaczenia, Żona ona w domu czeka, co mnie tam, ja idę tam w uciechę życia, bo jakaś pani mnie rozumie, bo nikt mnie nie rozumie i znacie to. I jakby kompletnie nie miałem na, nie uchodziło mnie co ta pani czuje, czy ta pani jest, nie wiem, zarabia przez to, czy nie zarabia. Nie miało to znaczenia. Ja musiałem ulżyć sobie i pobyć gdzieś chwilę z kimś, kto nie pyta, nie, nie zadaje pytań, nie dyskutuje, nie rozmawia, tylko możemy sobie tam wiecie. Na, na temat jakichś uczuć, seksualności emocjonalnej, takiej więzi, bliskości. Nie miałem ze, zero pojęcia. Ja się do dzisiaj tych rzeczy uczę. Ja pa, pierwszy raz pamiętam, jak gdzieś córka mając tam naście lat, jak byłem je odwiedzić dzieci i tak przyszła się do mnie po latach już mojego niepicia przytulić. Zesztywniałem cały, bo jakby nie potrafiłem. Nigdy nie miałem takich relacji. Ja świetnie opowiadałem o swoich dzieciakach. Jakie fajne, że mam syna, no dziś już ma 28 lat facet, córka 21, ale wtedy to byli nastolatkowie, ja już parę lat nie piłem, no i gdzieś tam w tych odwiedzinach moich kolejnych, od czasu do czasu, córka przyszła się przytuliła, a ja zasztywniałem, dlaczego? Nie znałem takich doznań, nie miałem takich uczuć, nigdy mnie nie było tak naprawdę. Nie przytulałem, a zawsze się chwaliłem tymi dziećmi, tylko tymi dziećmi zajmowała się była żona, to ona dbała o to, żeby miały opiekę, życie i tak dalej, a ja jaśnie Pan Dzidziuś, bo przecież nie piję, płaciłem alimenty. Do dziś zresztą płacę, ponoszę konsekwencje swoich wyborów i tego życia, które właśnie wiodłem w taki sposób, a nie inny i dziś mówię, że to żadna łaska, że płacę. Bo tak naprawdę jak nie będę płacił, to pójdę siedzieć. Tak naprawdę należy się to tym dzieciakom. Dzisiaj syn ze mną po latach tak niespecjalnie chce rozmawiać. Dziś wiem, że też ma do tego prawo, potrzebuje czasu. Wiecie co mogę zrobić? Co robię? Modlę się. Dosłownie, modlę się o to, że, że jeżeli gdzieś kiedyś tak y, będzie mi dane i y, spotkam, że syn powie, że okej, okay, w porządku pogadamy. Jestem do tego gotowy, ale nie z pozycji tego, że teraz posłuchaj to Ci opowiem, tylko cokolwiek nie powie, cokolwiek nie zrobi. E nie wiem, będzie miał rację, bo tutaj nic dodać, nic ująć. Aczkolwiek też ten program uczy mnie takiej asertywności zdrowej i tak po ludzku pewnych rzeczy już dzisiaj nie robię, ale na pewne rzeczy też pewnie dzisiaj sobie nie będę pozwalał, czyli no to nie chodzi też o to, ja się nauczyłem w tym programie, że nie chodzi o to, żeby czapkować i całe życie przepraszać. Oczywiście żałuję wszystkiego. Jest mi nie, nie cofnę tego czasu, ale jak gdzieś ten ciężar przeszłości z siebie zrzuciłem. Dziś co mogę, w jakiś sposób chcę być jego przyjacielem, kolegą. Czy będzie chciał, żebym był ojcem w tych relacjach, on sam zdecyduje, bo ja nawet sobie czasami myślę, że nawet nie mam prawa o to pytać tak naprawdę. To jest facet dorosły, ma swoje życie, dziś wybrał tak, że nie chce mieć ze mną specjalnie kontaktu. Szanuję jego wybór, aczkolwiek gdzieś w serduchu w duchu zawsze myślę o tych swoich dzieciakach, tęsknię za nimi i jeżeli ten z góry pozwoli, o co się też zresztą modlę często, zresztą dosłownie i to nie jest tak, że sobie o tym tylko mówię, to licz... wierzę głęboko w to, że gdzieś kiedyś będzie taka sytuacja, taki moment, że kto wie, może się pojednam z tymi dzieciakami, może z córką, chociaż jeżeli Słabek syn nie, nie za specjalnie będzie chciał, życzę im jak najlepiej i z tego co mi wiadomo idą dobrą drogą, nie tak syn nie idzie taką drogą jak ja. Na szczęście, a gdyby nie daj Boże kiedyś poszedł, będę pierwszy, który wyciągnie do niego pomocną dłoń. Dziś y, mówię, że y, o, samo nie picie nie wystarczy. Dla mnie abstynencja była koszmarny sen. Dziś wiem, że y, tak naprawdę alkoholicy wyposażeni we własne doświadczenia z własnego życia są dla siebie najlepszymi lekarzami że tak naprawdę zobaczyłem, że jak przebywałem, nawet nie robiąc programu, przebywałem na początku z przyjacielem, takim Arturkiem z Kwizyna, który ze mną spędzał te pierwsze miesiące w A. myśmy rozmawiali po mityngach, biegaliśmy po tych mityngach, z mityngu na mityng i działa się taka fenomenalna rzecz, że nam się tak naprawdę nie chciało pić. Nie mieliśmy nawet czasu myśleć o alkoholu. Pamiętam taki power, jak bardzo chciałem pomagać innym, zresztą do dziś. Co jest dla mnie najważniejsze we wspólnocie po latach? Pomaganie innym alkoholikom. Łaski nie robię, że to robię. Jak mogę, ja mam dzisiaj dwóch podopiecznych, którzy skończyli program, trzeci jest w trakcie, ale myślę sobie, że to nie o to chodzi. Jak trzeci skończy, będę szukał czwartego. Na siłę. Do skutku. Nie, że kogoś złapie za gardło, słuchaj, siadaj i tu musisz ze mną. Nie o to chodzi. Rozumiecie? Ale ja mam się angażować w to niesienie tego posłania, oddać to, co sam dostałem za darmo, bo słucham ludzi na mitingach, jak po wielu latach wracają do picia, jak sobie nie radzą z życiem. Jak sobie gdzieś nie ułożyli tego życia do końca, jakby tak popytać i porozmawiać, zapytać, no to nie sponsorują, nie mieli sponsora albo mieli podopiecznego ostatniego bardzo dawno temu. Myślę, że całą sensem, istotą i sensem tego programu jest dzielenie się z innymi, bo jest napisane przecież w naszej literaturze, że gdy wszystko zawodzi, to pomaganie innym nie zawodzi, bo tak naprawdę łaski nie robię. Dlaczego pomagam? Bo pomagam w ten sposób sobie. Dzisiaj tak to czuję i tak to rozumiem ten program i dzisiaj dlatego jest to dla mnie takie ważne. Przeszedłem wszystkie służby tak wiem, na szczeblu grupy, bo mm, jak zacząłem chodzić na meetingi, to Wymiotki, pamiętam, że już dobrze jak zacząłem chodzić na meetingi, to pamiętam, że po miesiącu już prowadziłem swój pierwszy meeting. Pokazali mi po prostu jak to zrobić. Usiedli obok, ktoś ze mną na początku poprowadził pierwsze dwa, trzy meetingi, a potem już prowadziłem cyklicznie przez miesiąc i ktoś kolejny, ktoś kolejny, służba dyżurnego, kolportera, rzecznika i tak dalej i tak dalej. Ale najpiękniejszą służbą WA jest służba sponsorowania. Zachęcam, polecam, im szybciej tym lepiej dopytacie jeżeli będziecie chcieli o coś pytajcie odpowiem jeżeli będę e, e, miał takie doświadczenia nie będę tu nic czarował e, e, słucham waszych doświadczeń e, to tak mniej więcej może chaotycznie e, dziękuję że jesteście po prostu i to wszystko dziękuję.